Właściwie moglibyśmy spokojnie przejść do 12 rozdziału i e, zobaczyć jakie są praktyczne skutki tego co o czym do tej pory apostoł e, mówił, pisał o tym cudownym zbawieniu jakie jest wielkie, jakie jesteśmy zabezpieczeni e, w rękach Pana. No, ale jednak myśl Boga była inna, żeby jeszcze pewien fragment poświęcić temu ziemskiemu ludowi Bożemu, czyli Izraelowi. I Dlatego też mamy trzy rozdziały poświęcone temu tematowi. Tak by to można porównać, że te pierwsze osiem rozdziałów to tak jakby syn marnotrawny i w jaki sposób ojciec go przyjął. Natomiast teraz te trzy rozdziały to jak gdyby co z tym drugim synem, tym, który został w domu, tym, który wydawał się być wierny. Co z nim? Co z tym, tymi jego przywilejami, jakie posiadał? A może tą zazdrością czy złością, którą przejawiał? I tutaj Paweł zajmuje miejsce trochę takiego, właśnie tego Ojca, który to tłumaczy. W tym miejscu mamy koniec nauki, tej części co do wyjaśnienia nauki Bożej. Dalej jest właśnie ta część poświęcona Izraelowi. Te rozdziały mają w sobie też wyjaśnienie tego co jest z Izraelem dalej, kto jest Izraelem, co z tymi obietnicami, które oni otrzymali, bo tak by się wydawało, skoro teraz już żydostwo nie ma znaczenia, skoro łaska zwraca się do wszystkich ludzi, no to co w ogóle z tymi, którzy przestrzegali Starego Testamentu, co z tymi obietnicami, które otrzymali, czy to już jest nieaktualne? Okazuje się, że to wszystko ma swoje dalej miejsce w Bożym planie i jest to wyjaśnione, jakie to miejsce jest. Okazuje się, że Izrael dalej ma swoje znaczenie i te obietnice nie obróciły się w niwecz. Są ludzie wierzący, którzy uważają, że żydostwo minęło i właściwie w ogóle już nie ma o czym mówić i oni jako Żydzi już swoją rolę spełnili i po prostu żydostwo już nigdy nie wróci, a jednak wiemy to też z Biblii, że przyjdzie czas i na Izraela, że Bóg jednak na podstawie tych obietnic, które dał, także do nich się zwróci. Tak jakby spodziewając się, że To, co teraz ma napisać, będzie poddawane wątpliwość. To tutaj Paweł zapewnia o prawdziwości tych słów, mówiąc, że to mówi w Chrystusie, czyli właściwie sam Chrystus mógłby potwierdzić, że to prawda, że to nie są kłamstwa, nie mówi tego z jakichś wyrachowanych czy politycznych powodów, ale to z czystym sumieniem mówi w, i Duch Święty, który jest Duchem Prawdy, także to potwierdza. I tu mówi właśnie, że ma wielki smutek i ból, nieustający ból w sercu z powodu właśnie Żydów. Nie pisze tutaj z tego powodu, że się nie nawrócili, czy odrzucili Chrystusa, ale jest to oczywiste, że tak jest. To w następnym w następnych wierszach tego listu, czy tego rozdziału, to będziemy czytać. Ale ma ból z tego powodu, że jego współbracia, czyli Żydzi, potomkowie Abrahama, nie uwierzyli w ogólności tej Ewangelii łaski. Chociaż oczywiście pierwsi apostołowie, uczniowie byli Żydami, to jednak jako naród nie przyjęli Mesjasza. Coś takiego możemy te przeczytać też u Jeremiasza, który bardzo bolał nad stanem tego narodu. To mamy w ósmym rozdziale proroka Jeremiasza. Ostatni werset, Jeremiasz 823, strona 825. Oby moja głowa zamieniła się w wodę, a moje oczy w źródło łez. Abym dniem i nocą mógł opłakiwać pobitych córki mojego ludu. A więc płakał i bolał nad tym, że jego współziomkowie nie uwierzyli. E, może tak być też, że my także myślimy, no ja uwierzyłem, ale moi rodzice, rodzeństwo nie może ktoś myśleć, ja uwierzyłem, a moje dzieci nie może dzieci jakieś myślą, no ja uwierzyłem, ale moi rodzice nie e, każdy z nas mógłby myśleć o swoich najbliższych, e, wśród których się wychował że e, ja uwierzyłem ale oni nie, no i teraz e, jest to zawsze e, przykre i smutne, że tak to wygląda i tak też e, apostoł I tutaj to wyraża, że bardzo by pragnął, aby oni się nawrócili i nawet do tego stopnia, że sam gotów był modlić się o to, aby być odłączonym od Chrystusa, choć przecież to niemożliwe. Cóż by to miało przynieść, gdyby Bóg powiedział, w takim razie ty pójdziesz do piekła, żeby tamtych zbawić. Ale tak gdyby pomyśleć, to przecież... Tak stało się z Chrystusem. Chrystus był odłączony od Boga. Tak możemy po ludzku powiedzieć na 3 godziny. Właśnie w tym celu, żebyśmy my mogli być przyłączeni. To wyraża miłość. Więc coś, co możemy powiedzieć o Pawle, o Saulu z to jest to że naprawdę kochał swoich współbraci, Żydów, krewnych według ciała. I że chociaż oni tyle złego o nim powiedzieli, był przecież i przez Żydów bity, był więziony, to jednak nie żywił tej urazy, ale jednak bardzo mu zależało na tym, żeby Oni także doświadczyli tej łaski. To jest bardzo dobra cecha. Miłość nie pamięta złego, zapomina o krzywdach i raczej dąży do tego, żeby mm, nawet ci, którzy są prześladowcami, mogli zaznać tej łaski. Pierwszy wiersz, mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym, to jest wypowiedź człowieka wierzącego i zbawionego. I z tego względu może być to dla nas ciekawe, jak Paweł tutaj jednoznacznie pokazuje proces. Mówię prawdę i wtedy, jeśli nie kłamię, to moje sumienie w którym jest tutaj wierzącym taki instrument, który wcześniej yy, widzieliśmy, że bierze yy, w obronę albo atakuje, to też działa. I to sumienie teraz jest kierowane albo jest pod wpływem Ducha Świętego i ono też to poświadcza. Poświadcza, gdy mówię prawdę, gdy robię coś zgodnie ze Słowem Bożym i odwrotnie. Jeśli coś jako wierzący czynimy niezgodnie ze Słowem Bożym, na przykład byśmy kłamali, to wtedy to sumienie nie będzie tego poświadczać. Będzie tutaj jak najbardziej wpływać Duch Święty przez ten instrument, żeby daną grzeszną rzecz zatrzymać, zablokować i uświadomić. I tutaj mamy pouczenie z Tesaloniczan, gdzie jest powiedziane: Ducha nie gaście. To jest pouczenie, które właśnie Paweł też powiedział: żeby ducha nie gasić. A więc jest tutaj jednoznacznie ściągnięte to na płaszczyznę że grzech w życiu wierzącego to jest działanie przeciwko Duchowi Świętemu. Jest to mówiąc inaczej, grzech przeciwko Duchowi Świętemu. I nie powinno mieć tutaj miejsca zgodnie z tym, żeby ducha nie gasić, bo gaszenie ducha jest po prostu rzeczą niewłaściwą. I Tymoteusza, pierwszy list Pawła do Tymoteusza, pierwszy rozdział, piąty wiersz. On tutaj wskazuje, że te jego zalecenia są takie, że końcem przykazania jest miłość płynąca z czystego serca. To jest jeden punkt. Drugi z prawego sumienia. I trzeci punkt z wiary nieobłudnej. Czyli jeżeli mielibyśmy w zwyczaju to sumienie ignorować i Ducha Świętego gasić, wtedy jest odwrotnie. Wiara staje się obłudna, sumienie staje się zabrudzone, serce staje się brudne. Jest taki wiersz, który mówi Prawda jest w Chrystusie Tutaj mamy napisane Prawdę mówię w Chrystusie Albo prawdą jest Chrystus Także apostoł Paweł Chce tutaj powiedzieć, że On stawia tutaj Boga na świadka Na to wszystko, co napisał wcześniej Ale co i teraz będzie pisał Bo tak się wydaje, że ten dziewiąty rozdział, od tego zaczynając od tego dziewiątego rozdziału, pierwszego wiersza, yy, mówi o czymś nowym. O czymś, co właśnie tak Zbyszek już wspomniał, jest to wstawienie przez Ducha Świętego tych trzech rozdziałów, abyśmy też nimi się zajęli. Bo jest bardzo ważną rzeczą, jeżeli byśmy nie mieli tych trzech rozdziałów w liście do Rzymian to dużo byśmy na temat, żeby tego ludu izraelskiego nie wiedzieli. Bo tutaj są tak zestawione te prawdy Boże ze sobą, że one, gdyby nie Duch Święty, to wierzący człowiek nigdy by do tego nie doszedł, one oczywiście są zaczerpnięte ze Starego Testamentu. I Paweł mówi, prawdę mówię w Chrystusie, nie kłamię i patrząc na tą myśl tutaj to on ma na myśli właśnie, że mam wielki smutek i nieustanny ból w sercu moim, że jakby ten drugi wiersz jest y, tym jakby y, poświadczeniem tego pierwszego, że on y, prawdę mówi o tym, co jest w następnych wierszach i y, Wiemy, że apostoł Paweł miał wielkie wielki pragnienie, żeby Żydzi się nawrócili, żeby jego naród izraelski zaczął otwierać swoje serca. I on oczywiście nie tylko to pisał w listach, ale przecież tak czynił, bo dzieła apostolskie, które są przecież opisane przez większą połowę działania Ducha Świętego, pośród apostołów, to jednak właśnie ciągle na nowo apostoł Paweł y, kieruje swoje poselstwo do Żydów. Mimo to, że oni go prześladowali, mimo to, że go przeganiali z miasta do miasta, że y, musiał uciekać, przecież był przez nich y, można powiedzieć, chłostany, kamienowany, to mimo to dalej znowu zwracał się w innej synagodze znowu do nich i mówił im. W Efezie odłączył się od tych, którzy właśnie bluźnili i w wynajętym mieszkaniu czy jak to tam było, Tyrannosa przemawiał przez dwa lata czy trzy lata. Także było to wielką, wielkim pragnieniem nie tylko w słowach wypowiedzianych przez tego męża bożego, ale tak samo i w działaniu Zwróconym do tego narodu ziemskiego izraelskiego, i chciał właśnie on, on, żeby byli zbawieni, a mimo to kiedy zawsze słyszeli, od tej pory do Pogan, tak jak jest napisane w 15 rozdziale, nie przepraszam. W 18 rozdziale dzieło w Polsce jest napisane. Szósty wiersz, lecz gdy mu się sprzeciwiali i bluźnili, odcząsznąwszy szaty, rzekł do nich, krew wasza na głowę waszą, ja jestem czysty, od tej chwili pójdę do Pogan. Oczywiście powiedział tylko tak i poszedł do Pogan, ale mimo to przecież nie zakończył na tym i dalej w innych miastach opowiadał Żydom w synagogach i przecież wiemy, że nawet i powiedział, że ja jestem gotów umrzeć w Jerozolimie i y, oczywiście Pan Jezus y, nie dopuścił do tego i wybawił go z, z tych rąk tych oprawców i on y, wymoś, wygłosił wielką mowę w Jerozolimie, ale Pan Jezus mu powiedział, tak jak świadczyłeś o mnie w Jerozolimie tak by nie świadczył i w Rzymie także y, widzimy tą, y, to pragnienie serca Jego I nieustanny ból, bo on miał przed sobą Żydów, którzy byli tak samo uparci, tak jak i on był uparty. Jako młody człowiek przecież, to on wielce się upierał, aż musiał sam Pan z nieba objawić się przed jego, można powiedzieć, twardym, upartym sercem i musiał zwrócić się do niego, Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Zobaczmy, sam Bóg z nieba zeszedł do takiego wielkiego grzesznika, jakim, jest, jakim był Saul z i musiał do niego przemówić tak właśnie twardy jest naród izraelski i tak twarde serce oni mieli wtedy i dlatego on wiedział, jakie to są twarde serca Szczepan mówił wy jesteście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 I oczywiście tego, tej przemowy też i słuchał ten właśnie mąż, który tutaj pisze, y, oczywiście kiedyś wtedy był wrogiem. I on sam, swoimi własnymi rękami, kamienował Szczepana, który tak właśnie mówił. Ten trzeci wiersz nam mówi coś takiego, y, że wierzący człowiek jakby wypowiada... Y, Rzecz, którą no, nie jest w stanie wykonać, i y, trochę ten wiersz y, może jest taki ryzykowny, ale y, apostoł Paweł na tyle był to mąż odważny i wiedział, co mówi przed Bogiem i przed ludźmi, że on tego po prostu na swoim własnym życiu doświadczył i wielokrotnie. Y, był zdany na wolę ich, co oni z nim zrobią, ale Bóg go zachowywał w tym wszystkim i doprowadził aż do samego Rzymu. Także yy, to nie są słowa bez pokrycia. To są słowa, że On na swoim własnym ciele tego doświadczył i dlatego miał odwagę yy, tak napisać, by być odłączony od Chrystusa za braci moich, krewnych, według, yy, moich według ciała. Także widzimy, że Apostol Paweł tutaj ten urywek słowa Bożego opisuje też w dużej mierze o sobie, dlatego że wie, jakim był, zanim sam Bóg z nieba objawił mu się i sam go zatrzymał w tym jego niepustoszeństwie. Jest łaskawy i w czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, poselstwo było skierowane głównie do Izraela, ale jest powiedziane, że tak jak okruchy spadają z ziemi, na ziemię ze stołu i mogą się pożywić szczenięta, tak mogły też skorzystać jednostki z pogan z tej łaski. Tak samo teraz, gdy jest czas, kiedy słowo jest głoszone głównie do pogan, również Żydzi mogą z tego skorzystać. Później, w czasie, kiedy Kościół będzie zabrany, w czasie pochwycenia, 144 tysiące izraelskich y, takich świadków będzie głosiło słowo i słowo będzie głównie głoszone znowu do Izraela, jeśli będzie Ono miało być przyjęte, a widzimy w siódmym rozdziale objawienia wielki tłum, który z tego ucisku wyszedł i jest zbawiony. I generalnie to jest tak, że Bóg jest dobry i łaskawy. Dobroć Boża do upamiętania prowadzi bez wymowy i bez żadnego limitowania każdego. Tutaj jest bardzo ciekawe, bo ósmy rozdział jest bardzo radosny. Tym bardziej ten smutek jest bardzo jaskrawy. 9.2. Odczuwam wielki smutek na tle tej wielkiej radości, że ani żadna niskość, ani żadna wysokość nic nie jest w stanie odłączyć od miłości Boga. Nic nie jest w stanie w żaden sposób tutaj przeszkodzić. Można by powiedzieć, że ten ósmy rozdział właśnie kipi radością i to jest właśnie ten typowy taki dualizm w życiu wierzącego. Z jednej strony jest radość, bo jesteśmy zbawieni raz na zawsze, z drugiej strony mamy smutek, w tym samym czasie moglibyśmy cieszyć się i płakać. I to nie jest dziwnego nic, bo jest to już zapowiedziane przez Pana Jezusa w Ewangelii Jana, 16 rozdział, 20 wiersz. Pan Jezus powiedział, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat będzie się radować. Będziecie smutni, ale wasz smutek zamieni się w radość. I też jest miejsce które pokazuje na to 2 Koryntian, 7 rozdział, 10 wiersz. Tutaj z kolei Paweł mówi, że smutek, który jest według Boga, przynosi pokutę ku zbawieniu, czego nikt nie żałuje, lecz smutek według świata przynosi śmierć. I ten smutek Pawła jest ukierunkowany na to, żeby zbawić Izraela. Motywuje go do tego, żeby ten Izrael Też był przedmiotem jego troski, modlitwy i wołania do Boga. I dojść do tego, że gotów byłem. Modlić się o to, by być odłączony. Podobną rzecz wypowiada Mojżesz, II Księdza Mojżesza, 32 rozdział i 32 wiersz. To jest moment, kiedy kiedy Mojżesz był na górze, oni tego złotego cielca ulali, tańczyli i wtedy Mojżesz mówi Teraz racz odpuścić ich grzech, lecz jeżeli nie, to wymarz mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. To jest podobne nastawienie. Miłość do tych, którzy zrobili źle, którzy odwrócili się od Boga, zwrócili się do Bożka, a On jest gotów sam jak gdyby, no, być zatracony po to, żeby oni mogli mieć ten grzech odpuszczony. Ale tutaj znowu Pan tego nie... nie no w ten sposób nie postępuje, tylko mówi tego, kto, kto zgrzeszył przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Więc mamy podobne e, nastawienie. Zresztą takie, które też miał Szczepan, który modlił się, nie policz im grzechu tego. E, Jeszcze, myślę, że możemy to w jakiś sposób streścić, jakie są przywileje tego Izraela. A więc oni pochodzą od Abrahama, są potomkami Izaaka, Jakuba. Wiemy, że imię Izrael pochodzi od imienia Jakuba w momencie jego nawrócenia. Do nich należy synostwo. Izrael w ogólności jako naród jest nazywany synem moim. Bóg mówi, synem moim jest Izrael. Oni jako naród. Do nich im były te przymierza, czy z nimi były związane te przymierza, związane z przestrzeganiem zakonu. Potłuczone tablice, jeszcze raz to przymierze. Wiemy, że tego nie dotrzymali. Ale też jest przymierze, które dopiero w przyszłości się spełni. To jest to, o którym jest powtórzone w Hebrajczyków 8 rozdział. To jest to, że te moje przykazania na sercach ich wypisze. Chodzi o czas Tysiącletniego Królestwa. Przymierze, które dotyczy Izraela i też Pan Jezus o tym mówi, o to nowe przymierze we krwi mojej. Nadanie zakonu właśnie Żydom Bóg, Mojżesz był Żydem i Żydom Bóg nadał te przykazania. Wyobraźmy sobie, że jakiś poprzeczy, praojciec Polaków byłby takim bogobojnym człowiekiem i on by gdzieś na jakieś jakiejś Górze, jak się nazywa ta góra koło Wrocławia? Wspomniałem teraz, Sobótka, tak? Że na przykład na tej górze wyłatrzymy jakieś przykazania od Boga, byśmy byli nadzwyczaj dumni jako naród. Oto człowiek, jeden z nas był tam i od Boga dostał przykazania. Jak oni e, e, musieli być dumni z tego powodu, że to właśnie wśród nich taka rzecz się stała, e, Służba Boża, przecież wszyscy kapłani byli Żydami i musieli pochodzić z określonych rodów, żeby tę służbę móc pełnić. Cały ten, ten system ceremonialny składania ofiar i tak dalej. Obietnice, a więc na przykład 1000-letnie królestwo. Ojcowie, a więc się chlubią tym swoim pochodzeniem, zachowywali to, żeby żenić się w określonych rodach. Małżeństwo poza Izrael Było uważane za grzech Ostatecznie Mesjasz Właśnie z tego ludu pochodził Mesjasz nie był Polakiem Mesjasz był Żydem Człowiek, który Był namaszczony od Boga Ten, na którego czekał Izrael Był Żydem Był jednym z nich Chrystus to jest wyjątkowy przywilej, że właśnie w tym narodzie On się e, narodził. I o Chrystusie jest jeszcze powiedziane, m, że jest Bogiem, błogosławionym na wieki. E, widzimy, e, to jest też potwierdzenie Jego wiecznego bóstwa. E, a więc widzimy w tym, e, że mieli się czym chlubić, rzeczywiście. E, I to... E, Tutaj apostoł tego nie zaprzecza w ogóle, że to miało miejsce i to wynosi Izraela bardzo wysoko, jako wybrany szczególny naród, ale też wiemy, że był to lud twardego karku, tak jak o tym już bracia wspominali. Ale już czas mimo. Uwielbiam miłość, nie pamiętam 188.